Kochani, zacznę od pozdrowień. Pozdrawiam Was od braci i sióstr z Kościoła Pana Jezusa Chrystusa w Ciechanowie. Od uczniów i uczennic Pana Jezusa Chrystusa. O tak zwykliśmy o sobie mówić i o sobie myśleć. Chcę Was zapewnić i powiedzieć Wam, że trwamy w Jezusie Chrystusie. Trwamy w Panu. I też dzisiaj do tego chciałbym Was zachęcić. Może to nie będzie... Coś nowego, na pewno nie będzie to coś nowego, ale też nie jest moim pragnieniem chyba ani waszym oczekiwaniem, żebym powiedział coś nowego. Apostołowie nie mieli w zwyczaju mówić rzeczy nowych. Raczej tak jak często z braćmi mówimy, nie mamy problemu z tym, że nie wiemy czegoś po iluś tam latach chrześcijaństwa, że potrzebujemy jakiegoś nowego objawienia, nowego spojrzenia, odkrywczego, zaskakującego. Raczej większy problem mamy z tym, żeby trwać w tym, co już wiemy. I jakbyśmy trwali w tym, co już wiemy, to zapewniam was, żebyśmy naprawdę obfitowali. Także ja będę dzisiaj też przypominał, tak jak to Paweł, Apostoł czy Piotr piszą, nie znudzi mi się pisać do was jedno i to samo. Albo Paweł, przypominam wam bracia Ewangelię, w którą uwierzyliście i w której trwacie. Kochani, jak się gdzieś tak przyjedzie do jakiegoś zboru, to chciałoby się powiedzieć taką najważniejszą rzecz. Takie kazanie, w którym będzie zawarte wszystko. I to jest właśnie to. Trwajcie w Panu, trwajcie w Jezusie Chrystusie. To wydaje się, że to jest takie prozaiczne, ale zapewniam Was, że to warunkuje wszystko. To jest puenta każdego kazania. To jest odpowiedź i panaceum na każde pragnienie dziecka Bożego. W Nim jest jedynie życie. Nie ma życia Bożego, nie ma obfitego życia, nie ma życia wiecznego poza Chrystusem. W Nim są wszelkie skarby po mądrości i poznania, Słowo Boże mówi. Apostoł mówi, Pełnie macie w Nim. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Jeżeli ktoś się boryka ze słabością, o której mówił Paweł przede mną, ze słabością ludzką, chce, pragnie gorąco zwyciężyć tą słabość, wznieść się ponad tą słabość, to odpowiedzią jest trwaj w Chrystusie, mocniej, bardziej wrastaj w Chrystusa, zagłębiaj się w Chrystusa, wrastaj w głowę. Jeżeli ktoś chciałby głosić Ewangelię z namaszczeniem, żeby Pan Bóg go posyłał bądź na Jego drodze stawiał ludzi. Trwaj w Chrystusie, trwaj, bo musisz wrastać w głowę, być członkiem ciała, którym głowa efektywnie kieruje. Paweł Apostoł pisze, wszystko uznaję za śmieci, aby znaleźć się w Nim. Kochani, w Nim jest odpocznienie, w Nim jest schronienie, w Nim jest pokój, On jest tajemnicą pobożności. Nie można żyć pobożnie, nie będąc w Chrystusie, nie będąc w Nim. On jest droga, prawda i życie. To wszystko wiecie, prawda? I to brzmi tak ogólnie powiedziałbym, że każdy na to powie amen. Natomiast to, co chcę dzisiaj do Was mówić, to co to znaczy? Jak praktykować trwanie w Chrystusie? Czy to się w jakiś sposób przejawia w naszym życiu? Trwanie w Chrystusie? Bo Paweł Apostoł pisze takie słowa do listu do Koryntian. Przyjdzie Tymoteusz i przypomni wam moje postępowanie w Chrystusie, którego nauczam w każdym zborze. Moje postępowanie w Chrystusie, które jest wynikiem trwania w Chrystusie, które jest efektem trwania w Chrystusie, czyli pewna rzeczywistość trwania w Chrystusie w moim życiu. Czy możemy... W swoim życiu to w jakiś sposób zdiagnozować, jakoś to spojrzeć na to w miarę obiektywnie, realnie? Czy to ma jakieś przejawy w naszym życiu, że trwamy w Chrystusie? Jak czytamy dzieje apostolskie, listy apostolskie, to tam często przewija się coś takiego, że mówią apostołowie różne rzeczy, różne szczegółowe rzeczy, natomiast to wszystko kwitują, trwajcie w Panu albo trwajcie w wierze, albo zachęcali ich, aby trwali w łasce Bożej. To wszystko oznacza to samo. Trwanie w Chrystusie, ale przejdę już do praktyki trwania w Chrystusie. Jako przykład takiej praktyki chciałbym, abyśmy zobaczyli pierwszy Kościół, jak oni to realizowali. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zobaczyli, na swoje życie spojrzeli, czy rzeczywiście... To trwanie w Chrystusie ma miejsce. Pierwszy taki opis, praktyk Kościoła jest w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale od 42 wersetu. To jest czas po Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to trzy tysiące osób się nawróciło po zwiastowaniu Piotra i opisana jest praktyka Kościoła.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 Trwali w nauce apostolskiej. Co to oznacza, kochani? Czy zastanawialiście się, co to znaczy trwać w nauce apostolskiej? Czy zastanawialiście się, czy ja trwam w nauce apostolskiej? Zapewne pierwszym punktem trwania w nauce apostolskiej to jest trwanie w Słowie, trwanie w Słowie Bożym. Jest to coś daleko więcej niż przeczytanie godzinę, czy tam jakiś wyznaczony czas, jaki tam mamy dziennie, Przeczytanie fragmentu z Biblii, trwanie w nauce apostolskiej. Jest to, kochani, stan, w którym jesteśmy przepełnieni Słowem Bożym, w którym wykonujemy pewien trud, czy raczej wykazujemy aktywność, żeby napełniać się Słowem, aby być pełnym Słowo. Rozważamy te Słowo. Psalmista mówi, Panie, rozważam Twój zakon dniem i nocą. Bracie i siostro, co teraz rozważasz? Co, co, jaki fragment Słowa Bożego teraz? Pan Bóg do Ciebie przemawia przez Niego, rozważasz Go, pytasz. Panie, co, co chcesz powiedzieć przez to Słowo? Panie, nie rozumiem tego do końca. Czy coś takiego macie? Rozważanie Słowa, kochani. To jest stan, w którym pozwalasz kształtować temu Słowu swoje myśli, swoje serce, cały Twój światopogląd ukształtowany jest przez Słowo Boże. Każdy temat swojego życia odpowiedzieć szukasz w Słowie Bożym. Co Pan Bóg na to, co nauka apostolska na to, co Chrystus na to. I starasz się z całej siły do tego Słowa naginać każdy aspekt swojego życia. Starasz się, jesteś zdeterminowany, żeby to Słowo praktykować, żeby każda dziedzina twojego życia w domu, w pracy, ona była ukształtowana i nagięta do, do tego, co Słowo mówi. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana mówi o Panu Jezusie. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. A znowu w objawieniu Jana czytamy o triumfalnym powrocie Chrystusa. I tam jest napisane, widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademii. Imię swoje miał wypisane, lecz nie, nie, lecz nie znał Go nikt, tylko On sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, a imię, imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. Kochani, czy można trwać w Chrystusie, nie trwając w Słowie Bożym? Przypatrzmy się rzeczywistości swojego życia. Czy trwasz w Słowie Bożym? Czy jesteś pełen Słowa Bożego, czy wykazujesz pragnienie i aktywność, żeby przesycać, napełniać się Słowem Bożym. Od nas to zależy, to jest działanie nasze, żeby się napełniać Słowem Bożym, żeby to Słowo wlewało się do naszych serc, do naszych umysłów, żebyśmy, musimy z Nim obcować, musimy je analizować, rozważać. Czasami, wiecie, trwanie w Słowie oznacza w naszym życiu przeczytanie Biblii pół godziny czy tam godzinę dziennie i mamy to odhaczone. Nawet znanie tego Słowa w miarę dobre nie oznacza trwania w nauce apostolskiej. Oni trwali w nauce apostolskiej. Nie da się trwać w Chrystusie bez trwania w Słowie. Jeżeli ktoś nie trwa w Słowie, nie trwa w nauce, nie, nie mógłbym powiedzieć, że trwa w Chrystusie, bo to jest tak związane, tak oczywiste. Dlatego jednym z aspektów trwania w Chrystusie, kochani, musi być trwanie w Słowie. Musi być trwanie w nauce, praktykowanie Słowa, gorące pragnienie wdrażania tego Słowa w życie. Co czytamy dalej? Trwali we wspólnocie. I tak jak trwanie w nauce apostolskiej to z pewnością jest daleko więcej niż czytanie słowa, to powiem wam, że trwanie we wspólnocie to jest na pewno daleko więcej niż bycie w zborze. Trwali we wspólnocie jedność serc, jedność myśli, jedność pragnień, wzajemna troska, wzajemna miłość. Często jest tak, że jesteśmy z kimś w zborze, a nie trwamy we wspólnocie. Czy możesz powiedzieć, że trwasz we wspólnocie z Kościołem? Macie wspólne pragnienia, wspólne dążenia. Tam dalej w Dziejach Apostolskich czytamy fragment, o którym jest napisane, że a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Czy trwamy w jednomyślności, w jedności? Czy trwamy we wspólnocie takiej bardziej praktycznej, jak tutaj jest powiedziane? Oczywiście nie zachęcam Was do takiego literalnego sprzedawania i przynoszenia wszystkiego, i... natomiast uważam, że możemy praktykować i z braćmi, z siostrami w Ciechanowie, chcemy to praktykować że byli razem i mieli wszystko wspólne. Jak to może wyglądać? No tak, że mamy wiele samochodów w Zboże. Mamy wiele domów w zborze. Mój dom, mój samochód, moje, moje mienie, moje, moje zasoby, one, one służą braciom, siostrom. Winno tak być. To jest też trwanie, aspekt trwania we wspólnocie. Tak jak pierwszy Kościół to realizował. Troska wzajemna. Mam taki swój ulubiony fragment, podejrzewam z listu do Filipian. To jest taki fragment o bracie o Pafrodycie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 I smucił się, bo tęsknił do swoich braci, do swojego zboru. Macie pojęcie? Czy tęsknisz do swoich braci, czy wyjeżdżasz gdzieś i mówisz, chciałbym już być z tą swoją najbliższą rodziną w Chrystusie. To jest trwanie we wspólnocie. Efektem trwania we wspólnocie jest, jest coś takiego. Fajnie jest gdzieś pojechać, fajnie jest odwiedzić zbor, braci, siostry. Wszyscy się musimy umiłować, ale mamy tą najbliższą rodzinę z którą trwamy we wspólnocie, w czymś daleko więcej niż przychodzenie na zgromadzenia czy by, bycie obecnym i, i później jakby ta sfera jest jakaś taka prywatna, wiecie, każdy, ten świat nam dzisiaj tyktuje takie, takie wartości, że każdy ma te swoje podwórko. Nie, Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, wiemy o tym, prawda? Czy bez trwania w ciele Jezusa Chrystusa można mówić o trwaniu w Chrystusie? bo dzisiaj jest wiele takich pomysłów, ja wiele osób spotykam, które trwają w Chrystusie, ale nie trwają w Jego ciele. W moim przekonaniu jest to niemożliwe. Oczywiście są sytuacje przez jakiś czas podyktowane nie decyzją, nie decyzją serca czy nastawieniem, tylko koniecznością. To nie mówimy o takich sytuacjach, mówię o świadomej decyzji, teologii swojej, która nie zakłada trwania w ciele Chrystusa. Nie zakłada trwania we wspólnocie z braćmi i siostrami. Trwali także w łamaniu chleba. Czytamy takie słowo o należytym spożywaniu wieczerzy. To znaczy Pan Jezus, apostołowie nakazują nam, żebyśmy do tej wieczerzy przychodzili w czystości, w szczerości, w prawdzie. Wszystkie sprawy pozałatwiane. Człowiek jest pojednany z Bogiem i z ludźmi. Często jak o tym mówię, to przypomina mi się taki fragment, jak Pan Bóg ustanowił paschę. I tam jest napisane, jak tą paschę mają spożywać. Między innymi, by biodra wasze były przepasane, sandały na waszych nogach, bo za chwilę wychodzicie. Zjecie i wychodzicie. I wiecie co, w Ewangelii Łukasza Pan Jezus powtarza te słowa do swoich uczniów. Żeby biodra wasze były przepasane, świece w waszych rękach, a wy oczekujecie na przyjście Pana, aby mu otworzyć. I bardzo mi się to kojarzy z tym trwaniem w łamaniu chleba. To znaczy, spożywasz tą wieczerzę w gotowości. Dzisiaj mogę stąd wyjść, z tego świata. Dzisiaj mogę spotkać się z Panem. Moje życie, moje serce w trakcie spożywania tej wieczerzy jest gotowe na przyjście oblubieńca. Tak my winniśmy spożywać Pamiątkę. I wiecie co, oni w takim stanie trwali. Nie wiem, często macie wieczerze pańsko? Co tydzień. A tutaj czytamy, codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokój. Codziennie, kochani. Często, wiecie, jak jest wieczerze raz na jakiś czas, my mamy raz w miesiącu i często mówię do swoich braci i sióstr to nie ma na tym polegać, że teraz się zepniesz, bo wieczerze, tydzień przed wieczerzą, czy dwa dni, czy w sobotę będziesz przepraszał teraz, albo jeszcze niektórzy przed wieczerzą, codziennie trwali w łamaniu chleba. To jest też element trwania w Chrystusie. Życie w takim stanie. Życie w gotowości na wyjście z tego świata, w gotowości na to, że oblubieniec przyjdzie dzisiaj. Stan, który umożliwia Ci spożycie wieczerzy z Kościołem. Codziennie taki stan. I ten Kościół czytamy, że trwali w łamaniu chleba. Bracie i siostro, pytanie do Ciebie. Czy trwasz w łamaniu chleba? Czy codziennie możesz łamać chleb? Czy Twoje życie tak wygląda? Jesteś gotowy? Biodra Twoje przepasane? Świeca w Twoim ręku? Bo jeżeli tak, to trwasz w łamaniu chleba. To jest bardzo ważny aspekt, kochani, trwania w Chrystusie, ponieważ grzech, nieprawość oddziela nas i trwali w modlitwach. Wiecie, jak się pojedzie gdzieś na zgromadzenie albo nawet do nas się przyjedzie, to po zgromadzeniu jest taki czas, wiecie, rozmów, spotkań, i od razu widać, kto ma z kim społeczność. Od razu na pierwszy rzut oka jest to widoczne. I dokładnie to samo jest między nami, a Chrystusem, a Bogiem. Nie możesz mówić, że trwasz w Chrystusie, jeżeli nie trwasz w modlitwie, jeżeli nie masz społeczności z Chrystusem, jeżeli nie, twoim pragnieniem nie jest spędzanie z Nim czasu. I to jest czymś daleko więcej niż czytanie słowa, jest trwanie w nauce apostolskiej. Powiedziałem, że czymś daleko więcej niż bycie w zboże jest trwanie we wspólnocie. Czymś daleko więcej niż... Przystępowanie do wieczerzy raz w tygodniu jest trwanie w łamaniu chleba. I powiem wam, że czymś daleko więcej niż spędzenie godziny to już jest dużo. Spędzenie jakiegoś czasu w ciągu dnia na modlitwie jest trwanie w modlitwie. Jest trwanie w stanie, w którym jesteś w ciągłej komunikacji z Bogiem. Oczywiście musimy uczyć się od Pana Jezusa Chrystusa, a z tej nauki wynika, że czas w komorze, w odosobnieniu, sam na sam z Bogiem jest niezastąpiony. Nie można tego niczym innym zastąpić. Czas modlitwy społecznej, w którym razem przychodzimy w jedności, tak jak Pan Jezus obiecał, że jeżeli uzgodnicie to modlitwę, też jest niezastąpiony. Ale to wszystko, te dwa aspekty, to jeszcze nie jest trwanie w modlitwie. Trwanie w modlitwie to jest stan, w którym jesteś w komunikacji z Bogiem, tak jak czytamy o Panu Jezusie. Komunikacja z Bogiem. Panie, chwała Ci za to. Panie, chwała Ci za to. Panie, co mam teraz czynić, co mam zrobić, jak mam postąpić, pomóż. To jest pierwsza myśl, która przychodzi do serca człowieka, która, który trwa w modlitwie. I tak samo jak ludzie, którzy nie rozmawiają ze sobą, no ciężko nam, może jakieś wyjątki są, nie wiem, ale w normalnych okolicznościach to ciężko powiedzieć o jakiejś społeczności, o jakiejś, o jakiejś bliskości. Jeżeli nie widać tej rozmowy, tej komunikacji, te, tego pragnienia bycia ze sobą, spędzania czasu razem, to tak samo naprawdę trudno trwać w Chrystusie, nie trwając w modlitwie. Tajemnica, którą głosił Paweł, którą...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 jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi. Jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Może dotąd. Kochani, zobaczcie, to jest fragment, który tak naprawdę, w moim przekonaniu, powinien być puentą każdego okazania. Nic uczy nie uczynimy bez trwania w Chrystusie. Często z mi się spotykamy i mówimy: Zobaczcie, jesteśmy, dzieci jesteśmy słabi. Jacy jesteśmy, no nie mamy tego wszystkiego, tak? Mamy te swoje umiejętności, mało mocy w Kościele. Zawsze jak rozważamy, co robić, jak postępować, no to zawsze te same wnioski wyciągamy. Musimy trwać w Chrystusie, musimy przyjść do Niego, wrosnąć jeszcze bardziej w Niego, nabyć u Niego. Kościół robił jedynie to, trwał w Chrystusie. Trwał w nauce, trwał w słowie, trwał we wspólnocie, trwał w łamaniu chleba, trwał w modlitwach. A Pan Bóg przydawał tych, którzy mieli być zbawieni. Ponieważ trwanie w Chrystusie to jedynie sprawia, że ten owoc, którego pragniemy, którego oczekujemy, za którym tęsknimy, on się wtedy pojawia. Jeżeli pozwolimy, aby te soki, aby Duch Święty, Chrystus w nas wzrastał, a my żebyśmy maleli, to owoc się pojawi. Pojawi się cierpliwość, pojawi się miłość, pojawi się pokój, pojawi się wierność, łagodność. W inny sposób tego nie wytworzymy. Nie ma szans. Każdy, kto spróbował, to wie, że jedynie frustracja przychodzi. Jedyną metodą, kochani, na to jest wrastanie w Chrystusa przez wiarę, która przejawia się w działaniu bo o taką wiarę nam chodzi, taką wiarę Pan Bóg docenia i takiej chce nas nauczyć, żadnej innej. Wiara, która prowadzi do działania. Działanie, które wynika z wiary. Taką wiarę miał Abraham, taką wiarę mieli ci, którzy czytamy o nich w liście do hebrajczyków jako bohaterach wiary. Działanie wynikające z wiary. I te rzeczy, o których tu czytamy, kochani, zajmijmy się tym, zajmijmy się tym, nie martwmy się o o to, że będziemy bezczynni, bo Piotr pisze, jeżeli dołożycie wszelkich starań, dołożycie wszelkich starań, aby pomnażać, to Pan Bóg takich nie pozostawi bezczynnych. Uczyńcie to najważniejszą rzeczą w swoim życiu, żeby wrastać w Chrystusa. Uczyńcie to priorytetem swojego życia, żeby każdą chwilę, każdy czas, każdą energię na to pożytkować, żeby coraz bardziej wrastać w Chrystusa. On jest jedynym zabezpieczeniem dla nas. W Nim jest bezpieczeństwo, w Nim jest odpocznienie. W Nim jest życie, kochani. W Nim są zielone pastwiska. Pragniecie zielonych pastwisk? Wiecie, jak to słowo mnie roztapia? Prowadzi nas na zielone pastwiska. W tym świecie, kochani, pełnym trosk, pełnym niepokoju, pełnym strachu. Ten świat i Pan tego świata chce wzbudzić w sercach strach kryzysem, wojną, tym, śmym, dziurą ozonową. Charakterystyką ludzi tego świata, ludzi z mojej pracy jest strach, czegoś się boją, ale my możemy na zielone pastwiska się udać, nad wody spokojne. On pokrzepia naszą duszę i choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, ale żeby tam się znaleźć, trzeba znaleźć się w nim, praktykując to, o czym mówiłem. Trzeba uwierzyć w Słowo Boże, uwierzyć w to, co jest napisane i zacząć praktykować to, co jestem przekonany, że prowadzi do tego, aby znaleźć się w Nim. Trzeba trwać z całej siły w Słowie Bożym. Trzeba trwać w nauce apostolskiej. Nie słuchać tego, co mówisz, nie, nie kształtować swojego myślenia i swoich poglądów na wszystkie sprawy tym, co mówią specjaliści, eksperci, wiadomości, gazety naukowcy, to prowadzi do niepokoju. Ale trwanie w nauce apostolskiej, trwanie w Słowie Bożym prowadzi do pokoju, do zagłębienia się, ukrycia się w Chrystusie. Trwajmy we wspólnocie, bo to nie my wymyśliliśmy. Ciało Jezusa Chrystusa połączone z głową. Żaden członek nie może powiedzieć, że nie potrzebuje drugiego ani żaden członek nie może powiedzieć, że nie potrzebuje ciała, a żeby być połączonym z głową trzeba być częścią ciała. Biologia mówi, że ciało, jeżeli ciało ma swoją głowę, no to żeby być połączonym z głową to trzeba być częścią ciała, no nie da się inaczej tego, że jakichś peryforyjnych członków ciało normalne, zdrowe nie, nie ma. Tylko trzeba być częścią ciała, trzeba być wewnątrz ciała. Trzeba być, a Jeżeli jesteś wewnątrz ciała, to naturalną rzeczą jest w liście do Efezjan, o tym czytamy, że jesteś połączony też krwiobiegiem, ścięgnami z innymi członkami. I to powinno być dążnością naszego życia. Paweł pisze na przykład, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, albo pisze do Tytusa, Dawaj siebie wszystkim jako siebie jako przykład dobrego postępowania. Praktyka życia, więc dążcie do tego. Dążcie do tego, żeby mieć wspólnotę z Kościołem. To w, waszym, w waszej gestii jest, żeby szukać tej wspólnoty, żeby szukać tych relacji, żeby te, o te relacje dbać, żeby je pielęgnować, żeby pracować nad tymi relacjami. Oczywiście Duch Boży, który w nas jest, On. W sposób ponadnaturalny i cudowny te relacje stwarza, ale, ale wiedzcie mi, że nasza cielesność, nasza natura doskonale potrafi to burzyć i psuć. A więc potrzebujemy działania, aktywności i determinacji. Napominam was, zachowujcie jedność ducha. Trwajcie, kochani, w modlitwie, w swoim życiu. Nie mówię o życiu zborowym, to jest też bardzo ważne, ale w swoim życiu pielęgnujcie czas modlitwy. Zabiegajcie o ten czas. Wykupujcie czas, rezygnujcie z wszystkiego innego chłamu na rzecz modlitwy, na rzecz społeczności z Bogiem. To nie trzeba wielu słów. Tak jak Paweł się kiedyś dzielił, że to wystarczy pobyć z Panem. Wystarczy może posłuchać Pana, ale wiecie, jakie to jest cenne? Jak Bóg docenia to, że spędzasz czas przed Nim? Czy cenicie, jak wasze dzieci przychodzą, żeby pobyć z wami? Nie w jakimś tam celu, nie, nie, nie powiedzieć daj, ale pobyć, przytulić się. To jest cudowne. Czy któryś ojciec tego nie docenia? Czy któregoś ojca serce, serca to, to nie roztapia? A ojciec nasz w niebie jest lepszy niż wszyscy ojcowie ziemscy, tak, tak czytamy. Więc zachęcam Was, trwajcie w Chrystusie, między innymi też przez to, że trwajcie w modlitwie. Trwajcie w łamaniu chleba, Czy życie miejcie czyste, życie miejcie gotowe na przyjście Pana, życie miejcie gotowe, że jak wpadnie z nienacka do was jakiś brat, to możecie z nim spożyć z posiłek i podzielić chleb przy tym posiłku, podziękować, pobłogosławić, żeby nic nie stało na przeszkodzie do takiego trwania w łamaniu chleba, nieraz w tygodniu w zboże. Ale cóż stoi na przeszkodzie, żebyśmy wieczorem spotykając się na kolacji pobłogosławili chleb i spożyli go w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wspominając Jego dzieło. To jest parę rzeczy, o których należy pamiętać i na które należy poświęcić życie. Ostatnio zrozmawiałem z młodym człowiekiem, który opowiadał mi o jakimś innym człowieku, który dzielił się Ewangelią i ten młody człowiek mówi, bo... Bo częścią, wiecie, częścią jego życia był Chrystus i on, się, i on się go nie wstydził. Ja mówię, ja tak nie chcę. Nie chcę, żeby częścią mojego życia był Chrystus. Z doświadczenia kilku lat w Kościele i w swoim życiu wiem, że to nie zadziała. Jeżeli częścią twojego życia będzie Chrystus, to nie zadziała. Całym twoim życiem musi być Chrystus. Nie możesz nic więcej mieć poza Nim. Bo kto będzie chciał zachować swoje życie, ten je straci, a kto je odda dla mnie i dla Ewangelii, ten je odnajdzie. I dlatego was też zachęcam, kochani. Nie pozwólcie, żeby częścią waszego życia był Chrystus, bo będziecie sfrustrowani. Jest takie słowo, kulejecie na obie nogi. I tak widzę, jak ja często tak miałem w swoim życiu, kulejesz na obie nogi, kulejesz w świecie jedną nogą, bo jesteś postrzegany jako... Ktoś inny, nie przestrzegasz tradycji i tak dalej i kulejesz w kościele, kulujesz w Królestwie Bożym drugą nogą, bo, dru, bo drugą nogę masz w świecie. Nie pozwólmy, nie, nie, nie marnujmy życia na takie coś, na takie życie, że chcesz i tego, trochę i tego, trochę i być w kościele i w świecie. To nie zadziała, kochani, to nie zadziała, to rodzi frustrację, rezygnację, niepokój, bo czytasz... Ewangelię, czytasz dzieje apostolskie, czytasz listy i pytasz, gdzie to jest? Gdzie to jest w moim życiu? Obydwie nogi na skalę, którą jest Chrystus. Absolutny brak zainteresowania tym światem, te, tym, co ten świat ma, tym, co ten świat daje, to zadziała. Warto jest całe życie zbyć, żeby Jego pozyskać, żeby znaleźć się w Nim, tak jak pisze apostoł Paweł. Kto raz tego spróbował, kto raz zasmakował tego, temu nigdy nie zasmakuje coś innego. Zawsze będzie, zawsze będzie tęsknił, zawsze będzie widział, że to jest coś nie tak, że to jest jakaś namiastka, jakaś podróba, jakieś... No nie mam tego, co miałem. Spadłem z wyżyny jakiejś. Zachęcam was, kochani, trwajcie w Chrystusie z całej siły, jak to nasz brat jeden mówi, rękami i nogami, trzymajmy się Pana Jezusa Chrystusa, wrastajmy w Niego, poświęćmy na to życie. Wszystko inne to jest kłam. To, co ten świat nam daje, to, co niektóre kościoły nam dają, jakąś taką, wiecie, namiastkę, jakąś taką powierzchowną rzecz, która nie przynosi życia. Nie dajmy się na to, na to oszukać. Trwajmy w Panu tak, jak dzieje apostolskie nas uczą. Amen. Powstańmy, proszę, i twórzmy nasze serca przed Bogiem. Dziękujemy, kochane Ojcze, że powołałeś nas do społeczności z sobą, z Tobą, przez Pana Jezusa Chrystusa i z, do społeczności ze sobą, jako braci, społeczności świętych. Dziękujemy za każdą osobę, którą włączyłeś do Twojego ciała, każdego brata, każdą drogą siostrę. Dziękujemy, że w całej naszej różnorodności, odmienności, z jaką przychodzimy do Ciebie, Ty kształtujesz nas w jedno ciało. Kiedy upodabniamy się do Ciebie, Stajemy się też coraz bardziej podobni do siebie, coraz więcej Ciebie jest w nas, Twojej mądrości, Twojej łagodności, Twojej miłości, Twojej prawdy, Twojego życia. Nie chcemy zatrzymać się na tej drodze, nie chcemy poprzestać na jakiejś cząstkowości, nie chcemy zadowolić się tym, co już osiągnęliśmy, to już z czego nas wyzwoliłeś czy zmieniłeś w naszym życiu. Ale widzimy, że jeszcze długa droga przed nami, widzimy, że jeszcze wciąż nam nie dostaje, wciąż dostrzegamy różnego rodzaju braki, niedociągnięcia i chcemy wołać do Ciebie, Panie, byś nas zmieniał na Twój obraz, na Twoje podobieństwo i byś nas uczył żyć we wspólnocie, we wspólnocie z Tobą, w trwaniu w Tobie, czerpaniu z Ciebie, poleganiu na Tobie, szukaniu Ciebie. Lgnięciu do Ciebie I w tej wspólnocie z braćmi, i siostrami Których nam darowałeś, Panie Przez których też objawiasz nam siebie Przez których kształtujesz nas i uczysz nas I prosimy, oczyszczaj nasze myślenie Oczyszczaj naszą postawę indywidualizmu Samowystarczalności Pomóż nam rozumieć Twój zamysł dla Kościoła Twoją wizję Kościoła W której jesteśmy jednym ciałem a Ty jesteś głową. Prosimy, mów do nas, Panie, i daj nam żyć tym, co do nas mówisz. Amen.